Zacznij swoje swej... I zacznij używać swojego świadectwa. A kiedy swoje swej... zaczniesz obracać. I kiedy tym świadectwem zaczniesz obracać, ja sami ludzie sami będą przychodzić. Aleksandrze. Bracia Aleksandrze, módl się o mnie. Taki, problem. Taki problem mam. Ty weźmiesz olej, pomarzysz go. go, położysz ręce. I nagle dary zaczną funkcjonować. Bo ten brat jest przekonany w swoim sercu, że Ty to robisz w miłości Chrystusowej i robisz to w wierze w Pana. I to wszystko zacznie działać. Dlatego że te rzeczy nie funkcjonują.